Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak z Torunia W tomie Łagodnia Wiersz Łagodnia Gdzie widno krąg tak się zaczyna jak kończy